Cześć wszystkim, mam na imię Paweł, jestem alkoholikiem. Słuchajcie mnie dobrze. Przepraszam, bo miałem yy, takie chwilowe problemy techniczne. Yy... Zacznę od tego, że jestem trochę stremowany, bo jest to moja pierwsza spikerka, ale to świadczy o tym, że moja siła wyższa jest i działa, ponieważ. Yy... Jakiś czas temu, dosyć niedawno, zwróciłem się do mojej siły wyższej o to, abym mógł udzielić takiej spikerki i podzielić się swoim doświadczeniem. Jak widać, nie czekając zbyt długo, kiedy zostałem o tę spikerkę poproszony, i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak samo było w przypadku mojego pierwszego sponsorowanego, gdzie E, bałem się być, e, sponsorować, a e, e, alkoholik, z którym rozmawiałem na ten temat, powiedział, że e, jedyne, co muszę zrobić, to podzielić się swoim doświadczeniem, nic więcej e, i pomodlić się od tego sponsorowanego. I zrobiłem, tak jak powiedział, pomodliłem się i ten sponsorowany też znalazł się e, w dosyć krótkim czasie a ja zacząłem robić z nim kroki, dzielić się swoim doświadczeniem. Ja zaczynam, zacząłem trzeźwieć od sierpnia 2019 roku, kiedy już nie dawałem sobie rady ze swoim piciem poszedłem i, i, i poszedłem na terapię. Ja uważałem, że to na terapii ja w ogóle nic nie wiedziałem na temat choroby alkoholowej. Ja wydawało mi się, że ja pójdę na terapię, oni mnie tam wyleczą i po roku ja będę. W super formie, będę wyleczony. I wyleczony i będę sobie żył i działał i wszystko będzie tak jak, tak jak było, tylko ja nie będę pił. Tyle wiedziałem na temat tej choroby. Po roku okazało się, że jest trochę inaczej, że życie na trzeźwo jest yy, dla mnie nie do zniesienia. Ja nie chciałem żyć. Yy, chciałem zniknąć, nawet nie tyle, że się zabić, tylko zniknąć, yy, ponieważ brakowałoby mi odwagi do tego, żeby się zabić. Yy, nic nie wiedziałem o, na temat wspólnoty AA, ale jednym yy, jakby z punktów, Bycia w terapii było zaliczenie meetingu. Ja na ten meeting poszedłem. Poszedłem na ten meeting i to było w, właśnie w takiej piwnicy, przy w tym samym budynku, w którym mieściła się terapia. No, zostałem tam kilku, kilku alkoholików. Tak to mało ciekawie wtedy wyglądało, i... ale zostałem miło przyjęty. Ktoś zrobił mi herbatę, usiadłem, słuchałem i, dziw... i, i, i dziwnie, dziwnie się czułem, że jestem w takim miejscu, ale, ale czułem się dobrze. Wyszedłem stamtąd taki bardzo us, us, uskrzydlony, w super formie, z taką energią pozytywną, z jakimś takim nastawieniem do życia. Pamiętam, że po tym mityngu, bo to było lato, poszedłem jeszcze na rower. Także wszystko super. Wróciłem na terapię i terapeutka pyta się, e, czy byłem na meetingu? Ja powiedziałem, że tak. I co? I co było? coś się tam się działo? Ja no, mówię, że no, było super. Rewelacja. No to pójdzie pan na meeting. Nie, nie pójdę. Dlaczego? Bo to nie dla mnie. E, ja jakby kompletnie e, nie wiedziałem nic o Wspólnocie i nie chciałem do niej, e, do niej przynależeć. Ja uważałem, że poradzę sobie sam. Ehm, poszedłem na, następny raz po, poszedłem na meeting, kiedy e, poczułem się bardzo źle, kiedy znowu mój, e, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta moja samopoczucie bardzo e, poszło w dół i ja wtedy e, pomyślałem sobie, że skoro poszedłem tam e, ostatnim razem po wyjściu stamtąd, z tego meetingu było tak świetnie, no to ja w takim razie tu pójdę jeszcze raz po tą ulgę no i tak sobie postanowiłem chodzić tylko wtedy, kiedy będzie mi bardzo źle, po tą ulgę. E, no i, i, i, i, i no, jakoś tam będzie. Tam słyszałem, że oni mówią o jakimś programie i tak dalej, ale to w ogóle nie ja nie, nie chciałem się to zupełnie angażować. E, okazało się po jakimś czasie, że to wcale tak nie działa, że ta ulga nie jest taka intensywna, jak ja sobie tam chodzę od czasu do czasu po nią, że to jest, ta sprawa wygląda trochę inaczej, że tu trzeba się angażować, że tu trzeba coś robić, że tu trzeba się rozwijać, że trzeba pytać, że jest jakiś program i najlepiej go robić. Ale ja cały czas gdzieś tam chodziłem na te meetingi, ale cały czas, cały czas uważałem, że to nie dla mnie. W końcu chwilę taki bardzo taki moment w moim życiu, kiedy ta moja pogoda ducha bardzo poszła w dół, ja znowu miałem myśli samobójcze, jakieś takie chyba nawet wizje samobójcze, bardzo się tego przestraszyłem, bo jak chciałem żyć. Pojechałem wtedy do swojego, jeszcze wtedy nie, nie sponsora, ale do drugiego alkoholika i razem słuchaliśmy spikerki i wtedy miała spikerkę jakaś dziewczyna i ja pamiętam, że bardzo utożsamiłem się z, to, z historią tej dziewczyny. Znalazłem w jej, w jej historii dużo podobieństw. Pomyślałem sobie, skoro, skoro ona jest tak podobna do mnie, to i, i, i ona to zrobiła, i weszła na ten program, i ten program działa, no to znaczy, że ja też mogę spróbować, no i zobaczymy, może faktycznie to zadziała. No i poprosiłem wtedy mojego sponsora o to, aby został z moim sponsorem i, i, i zacząłem robić sugestie. Sugestie robiłem chyba, zaczynają robić chyba ze dwa albo trzy razy, ponieważ za każdym razem gdzieś tam w połowie zaczynałem je robić po swojemu, więc od początku tutaj musiałem je robić. To, było, to, to mnie bardzo wkurzało, ale, ale robiłem, robiłem. Wiedziałem, że, jak to, że widziałem już po, po, po tych pierwszych dniach, że to działa, że, że, że, że coś się dzieje takiego, że mnie się chce znowu żyć, więc zaciskałem zęby, mimo tego, że nie zgadzałem się z tym, co mówił mi sponsor, i, i robiłem to zaczynajmy jeszcze raz. No i cóż, potem wszedłem na program, był krok pierwszy, drugi e, i, i trzeci. E, nie miałem większego problemu z tym krokiem pierwszym, e, e, d, drugim i trzecim, znaczy przede wszystkim drugim i trzecim, ponieważ ja już, ja, ja zawsze wierzyłem w Boga, to ja byłem z Bogiem trochę m, pokłócony, a właściwie na Boga obrażony, bo ja od mojego Boga to zawsze coś chciałem a on mi albo, to da, albo dawał, albo nie dawał. Z perspektywy czasu widzę, że i tak byłem bardzo chroniony, bo mogło mi się stać naprawdę... Przez te całe moje pijackie życie mogło się wydarzyć wiele różnych rzeczy, które się nie wydarzyły, jakby ta siła wyższa cały czas przy mnie była. Więc ja postanowiłem się na tego mojego Boga odobrazić i się z Nim pogodzić. Ja pamiętam, zanim przystąpiłem do tego czwartego kroku, to ja się tego bardzo bałem. Niesamowicie się tego bałem. Ja zadawałem, ludziom pytania na mityngach, podsuwałem takie pytania na mityngach, jak to jest czwartym krokiem, bo jakiś taki był niesamowity lęk przed zrobieniem tej inwentury. E, e, i co się zadziałam dalej. E, zrobiłem ten, e, postawiłem ten czwarty krok e, ze sponsorem. E, no i tyle. I, I jakby. Miałem go pisać, no ale e, jakby tutaj to moje niezdyscyplinowanie sprawiało, że ja Codziennie szukałem sobie, codziennie szukałem sobie jakichś wymówek i tak minęło dwa tygodnie, i ja dalej nie piszę tego, tego kroku. I jakoś tak rozmawiam w końcu z tym swoim sponsorem, on się pyta, Paweł, ty piszesz ten krok? I Myślałem, no nie, jeszcze nie zacząłem, bo tu praca, a tu to, a tu tamto i tak naprawdę to nie mam czasu i w tym tygodniu nie miałem i w tamtym tygodniu nie miałem. No i on mówi, że no tam w wielkiej księdze jest napisane, że że przystąpiliśmy natychmiast do pisania tego, tego czwartego kroku. Więc mówi tutaj nie ma co zlekać, tylko trzeba usiąść i, i to zrobić. Ja tak bałem się, co ja tam napiszę. Przecież są rzeczy w moim życiu, których nigdy, nigdy nikomu nie powiedziałem. Wiem to, o tym tylko ja. No, jak to wszystko będzie? I postanowiłem, pamiętam, podejść do tego w taki sposób trochę zadaniowy, jak w szkole, jak na studiach. Zostałem po pracy w swojej pracowni, i tak, jednego dnia napisałem napisałem tą tabelkę z, z urazami, drugiego dnia z lękami, a trzeciego dnia o seksie. I pamiętam, że jak zostałem w tej pracowni, to siadłem, pomodliłem się zacząłem pisać. I pomyślałem sobie, że Nie będę się doszukiwał jakichś rzeczy, które może, mo, może, może były, może ich nie było, tylko po prostu będę pisał to co, to, co ta siła wyższa mi tam do głowy, to, co ta siła wyższa mi podpowiada. To, co tak naprawdę we mnie siedzi, to ja to przeleję na kartce bez jakiegoś tam wnikania, czy może coś się wydarzyło, a może to, a może to napisać, a może tego nie napisać. Po prostu usiadłem i zacząłem pisać. Jak skończyły mi się myśli, jak skończyły mi się już pomysły, skończyłem. I tak zrobiłem każdy, każdy, e, e, każdą z tych tabelek. E, e, w taki sposób do tego podszedłem. E, e, I teraz coś e się zadziało tutaj w tym, w tym kroku otwartym. To dla mnie zadziała się bardzo ważna rzecz ponieważ urazy, tabel, pierwsza tabelka urazy, ja nie wiedziałem kompletnie, co to jest uraza. W moim słowniku nie było takiego słowa jak uraza. Ja byłem zły, wkurzony i, i, i, i mocniejsze odmiany tego słowa yy, yy. Ktoś był głupi, nie taki, siaki, owaki, ale nie było czegoś takiego, że ja mam do kogoś urazę. Dopiero jak zrobiłem tą tabelkę, jak to wszystko tutaj wypełniłem, to dopiero zauważyłem, poznałem, co to jest ta uraza. I tak naprawdę największą urazę miałem do mojego ojca i nie potrafiłem sobie tutaj znaleźć jakby swoich błędów. Kompletnie, bo ja o wszystko obwiniałem mojego ojca, mój ojciec był alkoholikiem, który no, nie mieliśmy przez niego łatwego dzieciństwa. Uważałem, że to wszystko, co się działo, to jest wina mojego ojca. Gdzieś tam Sponsor kiedyś mi powiedział, że żeby znaleźć te własne błędy, my musimy, czyli to, to, to, to, ten egoizm, nieuczciwość, samolubstwo, ten, ten strach, my musimy stanąć w, w roli adwokata tej osoby. Ja trochę nie wiedziałem... Jak to, jak, jak to zrobić? No Jak ja mogę bronić tego, te, te, te, tego ojca? Przecież on tyle tutaj mi zawinił. Hmm. Tak, jak zastanawiałem się nad tym dłużej, to pomyślałem sobie, że jak, jakby przyjrzałem się życiu mojego ojca, to z jakiej rodziny pochodzi, co y, y, y, y, y, y, y, się wydarzyło w jego życiu, jak to wszystko wyglądało i tak dalej, i tak dalej. To, tak sobie prześledziłem na tyle, ile potrafiłem e, jego życiorys, to pod, pomyślałem sobie, kurde, no przecież on był alkoholikiem. Takim samym biednym, chorym człowiekiem jak ja i nie miał żadnej pomocy. Żyliśmy tu, gdzie żyliśmy. Nie było specjalnie do, do, do, do dostępu do AA, to były lata e, 80. 90. E, nie wiem, jak to wyglądało wtedy e, pod względem jakiejś terapii, mój ojciec nie miał znikąd pomocy. Zachowywał się, jak się zachowywał, bo nikt mu nie pomógł. Był chorym człowiekiem. On nie mógł inaczej. Był chory. I to jakby pozwoliło mi pozbyć się przede wszystkim tej największej urazy do mojego ojca i popatrzeć na niego jak na chorego alkoholika, jak na chorego człowieka. Hmm. Cieszę się, że to się wydarzyło, bo no to, to, to, to pozwoliło mi jakby yy, łatwiej mi się z tym żyje. Jakby w, w, gdzieś tam yy, Wybaczyłem mojemu ojcu, przeprosiłem go za to, co ja mu złego zrobiłem i tak dalej, to naprawdę tutaj taki kamień z serca spadł. Natomiast jeśli chodzi o drugą tabelkę, o strachy i o lęki, to ja nie wiedziałem, ja, ja nie wiedziałem, że ja się czegoś boję. Ja uważam, że jestem uczciwy. Przepraszam, nie uczciwy, tylko odważny. Że ja to jestem odważny. Że nie ma czegoś takiego jak lęk, strach. Że przecież y, ja ty jestem odważny, zarabny. Ja myślę o przyszłości. Ja y, dlatego się denerwuję, czy dlatego robię tak, czy inaczej, bo ja się troszkę y, y, y, y, o, o innych. Ja... ja troszczę się o swoją przyszłość, o swoje wykształcenie o to, żeby zapewnić sobie byt i tak dalej, i tak dalej ja nie widziałem tutaj lęku dopiero jak zacząłem trzeźwieć jak zacząłem pisać tą tabelę ten, ten, ten czwarty krok, to ja te lęki zacząłem e, e, zacząłem widzieć e, nie lęki, przepraszam, tylko e, e, tak, lęki ja te lęki zacząłem widzieć, ja, ja, ja nauczyłem się je e, rozpoznawać, przede wszystkim. Nazwa, na, e, rozpoznać i nazwać. I to był dla mnie niesamowity sukces tutaj. E, ponieważ pamiętam, że już, nas, już właśnie w trakcie robienia programu były takie sytuacje, kiedy ja wstawałem, kładłem się rano w super, super formie, wszystko super, świetnie, wstawałem rano, robiłem sugestie i nagle nie wiem, no biorę prysznic, jem śniadanie i tak dalej i nagle w przeciągu tych pół godziny zbierania się do pracy ja y, mam w sobie taki czuję w sobie taki właśnie taki lęk, jakieś takie rozdrażnienie, jakiś strach y, potem y, jakąś taką złość, agresję to, to, to, to jakby aż, a, aż, e, aż do wybuchu. Mnie no, potrafiło, wyprowadzić, że ktoś e, wyprowadzić z równowagi e, to, że ktoś postawił e, kubek uchem nie w tą stronę, co trzeba i ja już e, e, ja wtedy wybuchałem. I, e, I pamiętam, że ja doprowadzałem, to, to były takie stany, że ja, e, że ja się cały trząsłem i nie potrafiłem wyjść z domu. Nie wiedziałem o co chodzi, co się dzieje. Hej, zacząłem analizować to wszystko i okazało się, że ja się po prostu boję. Ja wstaję rano i ja się boję, bo mnie przeraża to, co będzie dzisiaj, dzisiaj działo. Bo ja od razu, klepiąc te sugestie wtedy tak bezrefleksyjnie, od razu potem zaczynałem myśleć, nie potrafiłem się do końca powierzyć tej swojej sile wyższej. Zresztą do tej pory mam, mam z tym problem. Y tylko od razu zaczynałem myśleć, co ja dzisiaj mam do zrobienia, ile ja mam dzisiaj maili do wysłania, ile ja mam telefonów do, do, do, do zrobienia, gdzie ja muszę jechać, co ja muszę robić, ile ja muszę tam innych różnych rzeczy i co ja muszę, co ja muszę i ja, i ja i tak dalej i te wszystkie obowiązki. To, to sprawiało, że to zaczynało mnie przerastać i to doprowadzało mnie wręcz do takiego, do, do takiej agresji tutaj wobec bliskich. Jakby Tutaj ten czwarty krok no, po, po, pozwolił mi na to, żeby ja w końcu y, zauważyłem, że ja jestem y, nie, inaczej, nie zauważyłem, tylko y, zobaczyłem, co to jest ten strach. Że ja się boję, że ja się boję, y, że ja się bałem całe życie, że ja byłem człowiekiem, który y, nie pracuje, y, który pracuje po to, bo się boi, żeby mu nie zabrakło na przyszłość. Uczy się po to, bo się boi, że się nie, nie wyuczy i nie będzie, będzie miał y, złą pracę i tak dalej. Ja cały czas się czegoś bałem. A, I te lęki są we mnie do tej pory, no, ale, ale na pewno y, one nie są, ja, ja umiem je rozpoznawać i one nie są one już mnie nie paraliżują, e, tak jak to było e, na, na początku. E, Ta z nich została, e, została zabrana, ale e, ja cały czas się boję o to, co będzie jutro, co będzie za miesiąc i dlatego muszę sobie przypominać, że nie, ja tu jestem Bogiem i, i powierzać się tej e, sile wyższej i, i klękać i, i mm, i, i prosić Boga o to, żeby zabrał to wszystko ode mnie, żeby On tym kierował, a ja, żebym był tylko Jego narzędziem. Tyle chyba o lękach, natomiast jeśli chodzi o, o, o, o ten seks, o tą tabelę seksu, tak, no cóż, tutaj nie będę tutaj wchodził w te góły. Powiem tylko, że to też jakby pokazało mi to, ta, ta, ta, jak zacząłem pisać o tabelę, pokazało mi to, że e, jak bardzo nie liczyłem się z innymi. Pokazało mi to moją nieuczciwość. E, to, kiedy byłem e, samolubny e, i, i, i jak krzywdziłem, e, krzywdziłem ludzi i tak to e, tak to wygląda u mnie. Także ten czwarty krok pozwolił mi odkryć te wszystkie moje wady, Nadwać je przede wszystkim No i cóż, nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze. Bo jakoś tak, ale widocznie tak ma być. Jakoś ja, ja, jakąś taką mam e, pustkę w głowie, więc... E, Część, co dzisiaj chciałem z wami podzielić. Jeśli tego nie mówiłem, to, to, to, to tylko powiem, że... A, właśnie, to chciałem powiedzieć, to może to będzie... Ja zawsze byłem takim skupionym na sobie egoistą i egocentrykiem. Ja zawsze myślałem tylko, tylko o sobie i pamiętam, kiedy byłem jeszcze tak, takim małym dzieckiem, gdzieś tam w podstawówce, czy w zerówce, w pierwszej klasie. Ja byłem niesamowicie czy skupiony na sobie od zawsze. I zawsze się bałem, że włos mi stoi nie w tą stronę, co trzeba i że mam tam kołnierzyk nie w tą stronę wywinięty, to być może i wszyscy się na mnie patrzą i każdy zwraca na to uwagę, na, na mnie uwagę i może i, i może stoi stoję nie tak, jak powinienem stać, a może nie w tym miejscu stoję, bo może powinienem stać w innym. I, I to pamiętam, to towarzyszyło mi od zawsze, tylko że ja myślałem, że tak mają wszyscy, a okazuje się, że no nie wiem, czy mają wszyscy, czy nie wszyscy, ale, ale ja tak miałem. I, I cieszę się, że dzisiaj dzięki temu programowi, tym krokom ja potrafię te wady swoje przede wszystkim ponazywać, bo one cały czas są i mnie jest bardzo trudno tutaj się ich pozbyć. Natomiast cały ten program sprawia, że że to moje y, y, życie wygląda zupełnie inaczej i mnie się już nie chce zniknąć, tylko chcę nadal żyć. O, i może niech to będzie zakończenie. Dziękuję, jeśli są jakieś pytania i będę po, będę potrafił, to chętnie odpowiem.